No kogoś to wieczór niesie? Czy coś się zdarzyło w lesie? Misiu, my w sprawie DPS. Widać, bardzo wam się śpieszy. Nie, bo chcemy powiedzieć właśnie, <śm> że przed chwilą. Jaśnie, jaśnie. Te orzechy rzucaliśmy, ciebie zgodnie wybraliśmy. Będziesz nas reprezentował. Ja? Tak. Każdy zdecydował. Mój drodzy, lecz dlaczego? Bo, Bo zasłużyłeś, kolego. Miś wzruszony aż zapłakał, choć udawał, że to Katar, że ma łapy mokre niby, ale bardzo był szczęśliwy. Czy to moja jest zasługa? Niech mi odpowie papuga, rzekła tak papuga ara. Ja, jeśli ktoś się bardzo stara, nosi uśmiech w swych kieszeniach i na uśmiech go wymienia. jeśli dobrych słów nie gubi innych docenia i lubi, to wtedy może być pewien sukces czeka go nie jeden. Teraz Misiu, zaśnij smacznie, jutro się przygoda zacznie. Ranna czeka cię pobudka. Podróż do leśnego grudka.